Rozdział trzeci Jakub kieruje do ludzi czystego serca Miłe im słowa Boga Lamanici sprawiedliwsi od nefitów Jakub ostrzega przed nierządem Rozpustą i wszelkiego rodzaju grzechami Teraz Ja, Jakub Pragnę mówić do Was Którzy jesteście Czystego serca Ufajcie wytrwale Bogu Módlcie się do Niego z wielką wiarą A pocieszy Was w Waszych cierpieniach Stanie w Waszej obronie i wymierzę sprawiedliwość tym, którzy dążą do waszej zguby. Wszyscy, którzy jesteście czystego serca, podnieście głowy i przyjmijcie miłe wam słowo Boga. Napawajcie się Go miłością, gdyż jeśli wytrwacie, ufając Mu, będzie wam to dozwolone na wieki. Ale biada. Biada wam, którzy nie jesteście czystego serca, którzy jesteście dzisiaj nieczyści przed Bogiem, Bowiem jeśli się nie nawrócicie, ziemia ta zostanie wam przeklęta i lamanici, którzy nie dorównują wam w nieczystości, jakkolwiek ciąży na nich srogie przekleństwo, będą was nękać aż do waszej zagłady. Szybko nadchodzi czas, gdy jeśli się nie nawrócicie, posiądą ziemię waszego dziedzictwa, a Pan Bóg wyprowadzi spośród was sprawiedliwych. Oto lamanici, wasi bracia, znienawidzeni przez was z powodu ich nieczystości i przekleństwa, które zmieniło ich w skórę, są bardziej od was sprawiedliwi, gdyż nie zapomnieli przykazania Pana danego naszemu Ojcu, aby mieli tylko jedną żonę i żadnych nałożnic, i aby nie popełniano pośród nich nierządu. Przestrzegają tego przykazania i dlatego Pan Bóg ich nie zniszczy, lecz będzie im miłosierny i kiedyś staną się oni błogosławionym ludem. Oto ich mężowie kochają swe żony, ich żony kochają swych mężów, a mężowie i żony kochają swe dzieci – i przyczyną ich niewiary i nienawiści do was jest niegodziwość ich ojców. Czy możecie więc być od nich lepsi przed obliczem wielkiego stworzyciela? Moi bracia, martwię się, że jeśli się nie nawrócicie, odstępując od swych grzechów, ich skóra okaże się bielsza od waszej, gdy staniecie z nimi przed tronem Boga. Dlatego daję wam przykazanie, które jest słowem Boga abyście im więcej nie urągali ze względu na ich ciemną skórę czy nieczystość, lecz byście pamiętali o własnej nieczystości oraz, że ich nieczystość nastąpiła za przyczyną ich ojców. Pamiętajcie o swych dzieciach, o boleści ich serc z powodu przykładu, jaki im dajecie. Pamiętajcie także, że przez swą nieczystość możecie doprowadzić wasze dzieci do zguby i w ostatecznym dniu ich grzechy spadną na wasze głowy. Bracia, Słuchajcie moich słów, pobudźcie zdolności swych dusz, otrząśnijcie się i przebudźcie ze snu śmierci. Uwolnijcie się od męki piekła, abyście nie stali się aniołami diabła i zostali wtrąceni do jeziora ognia i siarki, co jest drugą śmiercią. I ja, Jakub, powiedziałem wiele więcej nefitom, ostrzegając ich przed nierządem, rozpustą i wszelkiego rodzaju grzechami, mówiąc im o strasznych skutkach tych grzechów. I nawet... Setna część dziejów tego ludu, który stał się teraz bardzo liczny, nie może być spisana na tych płytach, jednak wiele zostało zapisane na większych płytach, ich wojny, walki i dzieje zapanowania ich królów. Te płyty są nazwane płytami Jakuba i zostały sporządzone ręką Nefiego. Na tym kończę te słowa.